Demokracja to rządy ludu, a nie hucpa wyborcza złodziejskich band. Protest przed Europejskim Bankiem Centralnym we Frankfurcie 15 października 2011 roku. Z Frankfurtu nad Menem mówi Stefan Kosiewski. Lech Wałęsa niewiele wie, o tegorocznych laureatkach Pokojowej Nagrody Nobla. Lecz z przekonaniem stwierdza, przytaczam, głęboko wierzę, że Komitet Noblowski jednak zna sprawy. Koniec przytoczenia. Komitet Noblowski z pewnością zna sprawy i rzeczy, o których się filozofom nie śniło i wie na przykład, za co dostał pokojową nagrodę Nobla Barack Obama. Lech Wałęsa natomiast powinien znać nazwiska laureatów nagrody Lecha Wałęsy i wiedzieć, za co Jan Krzysztof Bielecki wyłożył szczodrą ręką w tym roku 100 tysięcy dolarów z kasy Państwowego Banku w Polsce dla byłego prezydenta Brazylii, Luli, po tym jak w zeszłym roku ten sam Bielecki z tego samego Państwowego Banku PKO Bank Polski wyprowadził 100 tysięcy dolarów na nagrodę Lecha Wałęsy dla Ochojskiej. Luis Inácio Lula da Silva oficjalnie uhonorowany został nagrodą Lecha Wałęsy przytaczam w dowód uznania za działania na rzecz zmniejszenia nierówności społecznych oraz wzmocnienie na arenie międzynarodowej znaczenia krajów rozwijających się. Koniec przytoczenia. Tymczasem coraz głośniej na świecie o przypadkach korupcji, za które Lula da Silva powinien być pociągnięty do odpowiedzialności. Za Luli prezydentury trzy lata ministrem finansów w Brazylii był bowiem Antonio Palocci. W tym czasie zdążył on swój prywatny majątek powiększyć Dwudziestokrotnie nie znalazł pieniędzy na ulicy i nie wygrał w kasynie, więc tłumaczy nagromadzone bogactwo działalnością doradczą, chociaż nie mówi co i komu doradzał, a także nie pokazuje żadnych rachunków. Frankfurter Allgemeine Zeitung w artykule Zenzucht nad tym altem Schutzhem, tęsknota za starym patronem, mówi o kilkudziesięciu doktoratach honoris causa przyznanych Luli po zakończeniu przez niego politycznej kariery, a także o licznych, bardzo dobrze opłacanych wykładach w różnych krajach, które to wykłady, ten z zawodu tokarz metali, zamienia w płomienne mowy, pochwalne, na temat sprawowania przez siebie Urzędu Prezydenta Brazylii. Samochwała z Brazylii, który obalił kapitalizm, uhonorowany został na koszt Państwowego Banku w Polsce, Nagrodą nazwaną imieniem Lecha Wałęsy, który z kolei przechwala się tym, że obalił komunizm. I dlatego też odwiedza w szpitalu warszawskim dwóch byłych komunistycznych prezydentów, po czym zamieszcza ich fotkę w internecie razem z życzeniem spotkania się w tym samym gronie za rok, bo Wałęsa głupi przecież nie jest i wie, że tak zwany wymiar sprawiedliwości chciałby już dawno przesłuchać jego syna Jarosława, chociaż z góry wiadomo, że człowiek, który stracił przytomność w wyniku wypadku drogowego za dużo nie będzie miał im do powiedzenia, poza tym, że nie przypomina sobie żeby mu ktoś wyskoczył na drogę, bo człowiek nie pamięta ostatnich chwil sprzed utraty przytomności, natomiast dużo mógłby im powiedzieć ten syn znanego dziennikarza, który zabił człowieka, waląc z szybkością 250 km na godzinę wyścigowym autem w filar wiaduktu, gdyby tylko chcieli go wezwać na przesłuchanie przed upływem przedawnienia wszystkich zbrodni komunistycznych w Polsce. Były szef kanapowego kongresu gdańskich liberałów, były premier RP Jan Krzysztof Bielecki, a obecnie państwowy bankier wygłosił laudację, czyli uzasadnienie dla nagrodzenia z pieniędzy polskiego podatnika byłego prezydenta Luli, za którego czasów Brazylia zmieniła się w swoistego rodzaju państwo feudalne, w którym politycy, bankierzy i nowobogaccy podzielili ten kraj między siebie. List pochwalny prezydenta Komorowskiego przyjechał do Gdańska odczytywać szef kancelarii prezydenta RP, a premier Tusk osobiście powiedział, przytaczam, Mamy honor uczcić człowieka, który dla wielu z nas stał się przedłużeniem tego wielkiego marzenia, które nam się spełniło, którego symbolem był i pozostaje Lech Wałęsa. Koniec przytoczenia. Józef Oerlein, autor artykułu opublikowanego w ostatnim dniu września 2011 roku, w gazecie czytanej nie tylko w Niemczech, mówi o nagłym wzbogaceniu się polityków brazylijskich każdego szczebla i łączy to nagłe bogactwo z korupcją, która rozszerzyła się na cały ten kraj jak zaraza. Coraz częściej dochodzi w Brazylii do manifestacji na których ludzie domagają się zakończenia, panowania kleptokracji. Kleptokracja to system rządów kryminalistów, którzy opowiadają za duże pieniądze, kłamstwa i głupstwa, za które Zosia Samosia nie kazała sobie wszak płacić. Dofinansowują prywatne banki z pieniędzy podatnika, któremu obcinają zasiłki i podnoszą podatki albo i wyprowadzają z Państwowego Banku bez żenady od 2008 roku setki tysięcy dolarów na nagrodę połączoną z nazwiskiem prywatnej osoby, która jest pozbawiona wstydu oraz przyzwoitości i dlatego nie rozumie, że laury dla drugich kleptokratów powinna fundować za swoje pieniądze jak wódkę gościom zapraszanym do Gdańska na urodziny. Przeciwko tym złodziejom oraz ich planom dokapitalizowania banków kosztem podatników, za kilka dni młodzież we Frankfurcie nad Menem na placu przed Europejskim Bankiem Centralnym protestować będzie 15 października 2011 roku pod hasłem Sapere Aude. Powiedzmy w tym miejscu, że chyba nie przypadkiem, a raczej za sprawą Bożego Planu niżej podpisany mówi do Polaków od 25 sierpnia w internecie Sapere aude, miej odwagę narodzie mój, narodzie Polski i nie czyń samego siebie Nieszczęśliwym Nie pozbawiaj się wolnej woli Którą masz daną od Pana Boga W darze razem z życiem Nie wybieraj innych Bo ubezwłasnowolnisz siebie Staniesz się po wyborach Niewolnikiem swojej własnej decyzji Bez względu na to na kogo oddasz swój głos. Albo czy oddasz go nieważny. Dołożysz rękę do koła. Sam sobie zawinisz. Ubezwłasnowolnisz się. I sam pozbawisz się rozsądku. Sapere aude. Bóg dał ci rękę i nogę i serce. I rozum nie po to, żebyś odcinał sobie rękę i nogę, żebyś pozbawiał się sam wolnej woli i odbierał sam sobie rozum, zawieszając go na worku bokserskim. Miej odwagę, jeżeli jesteś z narodu polskiego, do ciebie poeta dzisiaj mówi, Sapere aude, miej odwagę być mądrym. Kościół Chrystusowy uczy nas żyć po Bożemu, czci ojca swego i matkę swoją. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie odbieraj drugiemu narodowi jego wolnej woli którą Pan Bóg dał każdemu człowiekowi w równym stopniu, aby była równość między ludźmi. Wolność, równość i braterstwo to jest boska triada bracia. Czy Józef Kuraś, bohaterski żołnierz antykomunistycznego Wojska Polskiego na podchalu? Po drugiej wojnie światowej, który walczył przeciwko zniewoleniu narodu polskiego przez żydokomunistów, oddałby dzisiaj głos w wyborach na jedną z tych partii, których założyciele uzyskali zezwolenie na działalność publiczną w Magdalence z rąk ubowców? Miej odwagę! Nie ubłe zwłasnowalniać się. Wolna wola jest talentem, który człowiek otrzymał od Pana Boga, monetą, którą należy pomnażać. Jak mówi spisane w języku żydowskim pismo przetłumaczone w IV wieku przed Chrystusem na grecki a z greckiego spopularyzowane pod koniec czwartego stulecia przez świętego Hieronima na łaciński. Sapere aude. Polaku, miej odwagę być mądrym. Z Frankfurtu nad Menem mówił Stefan Kosiewski. Polaku, weź udział w proteście 15 października przed Europejskim Bankiem Centralnym we Frankfurcie nad menem Sapere Aude.